Witam wszystkich ciepło i serdecznie w ostatniej części relacji z festiwalu Colors of Ostrava. Jesteśmy przy sobocie. Zbliża się godzina 17. Samochód zaparkowany. Zmierzamy z plecakami ze wszystkim na koncert tunezyjskiego pieśniarza zwanego Dafer Youssef. Jest to człowiek z Tunezji, którego twórczość można zaliczyć ogólnie rzecz biorąc do jazzu, ale world jazzu, czyli to jest taka muzyka świata, ale właśnie w sferze jazzu, czyli z dużymi naleciałościami etnicznymi, więc to jest takie jazz fusion, world fusion, Facet gra na lutni ołd, tak zwanej, specyficznej takiej gitarce jakby. Zaliczany jest do śpiewaków sufi i kławali. No to są specyficzne tamte, wschodnie rodzaje śpiewu. W każdym razie brzmi to niezwykle profesjonalnie. To nie jest taki śpiew jakiegoś gościa na ulicy. Facet potrafi operować swoim głosem. No, posłuchajcie, jak potrafi wchodzić na bardzo wysokie rejestry na przykład, na przykład, choć jego cała muzyka taka nie jest. To był Daffer Jusuf. I zmierzamy Zmierzamy na jego koncert W scenie gong Jest Właściwie jest lekka nerwówka Bo jest prawdopodobne Że spóźnimy się Więc raczej jego podkład muzyczny Pod scenę biegu Powinien być taki To też jest Daffer Jusuf Wchodzimy do bocznego wejścia W którym przez dwa ostatnie dni Spokojnie przechodziłem z całym plecakiem Okazuje się że kiedy otwieram plecak i kobiecina, czeszka widzi mój termos malutki termos 025 zaczyna mi mówić coś ne ne ne ne ne ne no tak ona mi proponuje, że mogę sobie zostawić tutaj w poczekalni no, no zaraz, to znaczy ja mam wychodzić z każdego koncertu i pod każdej strony żeby się mojej herbatki czarnej napić no bez przesady, dobra no to mówię, że odniosę ten termos do samochodu zmieniamy wejście, idziemy głównym wejściem i mnie pytają dlaczego ja pokazałem co jest w plecaku, kurcze no właściwie to nie wiem dlaczego, bo podchodząc oni tylko obmacują plecak, a ja za każdym razem, czwartek, piątek otwierałem zasłówkę i pokazywałem co jest w środku, żeby nie wzbudzać dodatkowych kontrowersji no bo przecież wiedziałem, że jest jakiś problem z wnoszeniem napojów w plastikowych butelkach, no to rozumiem jeszcze, ale termosik? Ech, dobra, i pędzimy teraz pod wejście główne, gdzie jest jeszcze bardziej kontrola wzmożona, ale przecież nie będę wracał do samochodu, żeby termosik zostawić. No, jest już godzina 17. 5, 10, 15, nie wiem, która dokładnie, spóźnienie już jest pewne, bilet wydrukowany, czeka się, wchodzimy przez barierki, przechodzimy, nie otwieraj teraz termo termosu, to wiadomo, że nie otwieraj, nie otwieraj plecaka. Przeszliśmy, uff, spokojnie przeszliśmy i tutaj jeszcze kolejna dygresja, to była rzeczywiście wpadka, niepotrzebnie pokazywałem, co mam w środku plecaczka. Ale w Polsce, na polskich festiwalach, słuchajcie, OFF Festival, Opener, tam jest ponoć problem, żeby wnieść gumę do żucia. Paranoja totalna. Ja miałem w plecaku zapas na cztery dni. Gdyby ktoś mnie z tym tobołem porzucił na tundrze syberyjskiej, to spokojnie przetrwałbym, no cztery no, tydzień bym przetrwał. Tak więc spokojnie mogłem z tym wejść. O, oprócz termosika. Więc biegniemy na scenę gong, lecimy, lecimy, siadamy. No niestety już miejsce gdzieś tam z tyłu trzeba było usiąść, bo niestety na schodach nie można siedzieć, bo przeszkadza się. Jakby ktoś chciał przejść, to no nie, nie, nie, dobra, już nie będziemy dyskutować z trzeszkami. Siadamy gdzieś z tyłu, z boku na gorszym siedzeniu. I delektujemy się jazzowo-muzycznym kombinowaniem gości z Tunezji. Ci, którzy nie chcieli wchodzić, nie chcieli kupować biletu, mogli oglądać wszystko na Telebimie przed całym tym okrągłym blokiem. Tam były osobne miejsca siedzące i Telebim, muzyczka grała, transmisja leciała. Świetny pomysł, świetny pomysł. Gdyby był jakiś koncert mega oblegany, to za darmo można go było sobie obejrzeć. Oczywiście w gorszych warunkach, no ale no, coś za coś. Dafer był no, znakomity. Trzeba powiedzieć, że jest facet znakomity. Przejścia drzezowe zwolnienia, improwizacje, te etniczne wtręty. Wszystko było bardzo dobre. Koncert 8 na 10, ale no, kolejne moje um, o, o, obawy się tutaj potwierdziły. Facet na płytach wypada o wiele, wiele lepiej. Wiecie dlaczego? Dlatego, że używa no, na przykład takiej elektroniki. tej elektroniki w ogóle nie odtwarza na koncertach. Nie wiem dlaczego. Może ma taką koncepcję, że jego koncerty idą bardziej właśnie w stronę takiego jazzu i improwizacji. Ale jego muzyka traci na głębi pewnej. Fani jazzu na tym koncercie będą bardziej zaspokojeni niż fani muzyki etnicznej. Więc tej etniki tutaj było mniej niż jazzu. Tak więc, jeżeli posłuchacie jego płyt, to nie stracicie. Wychodzimy z koncertu. I teraz jest malutka przerwa, jakieś 20-30 minut, po której czekają na nas dwa koncerty, które ze sobą kolidują. I tutaj właśnie wchodzi pierwszy, tutaj wchodzi nazwa tego dnia. Kolizja. Kolizja, no już pierwsza kolizja i wpadka była z termosem. Teraz jest już pierwsza kolizja. Akustyczna Afryka, zespół Acoustic Africa i Gangsta Grass. Akustyczna Afryka, czyli Afrykańczycy, uprośćmy to, którzy śpiewają takie afrykańskie pieśni z gitarkami, troszkę to jest upopowione. I Gangsta Grass, goście z Ameryki tym razem, którzy łączą... He, gangsta Grass, o co chodzi? Gangsta, czyli rap, a gras to jest bluegrass czyli bluegrass, czyli takie country. Połączenie rapu z country, wydali do tej pory jedną płytę, słuchałem jej jakiś rok temu, w lato, gdzieś w górach i powiem wam, że pomimo za dużej ilości rapu spodobali mi się. No, nie jest to nic rewelacyjnego, ale ciekawostka, taka ciekawostka, której można posłuchać i pomyślałem, no, kolor zostrawa, no właśnie tam są takie ciekawostki. Pójdę to i obejrzę, ale co się zaczyna dziać? Nie dość, że te dwa zespoły kolidują i potem jeszcze ma trzeci, Holender, kolidować, Mick Gerber, czyli tych dwóch zespołów nie obejrzałbym w pełni, tylko połowę. Trzeba było wybierać albo, albo Afryka, albo Ameryka. To, to co się dzieje? Coś zaczyna mnie chyba z nadmiaru tych emocji pędzenia i termosu. Coś mi zaczyna w oczach się mienić, świecić. Głowa zaczyna mi się kręcić. Słabo mi się zaczyna robić. Więc pójdę sobie usiąść. Więc usiadłem przed tym gangsta grasem. Zaczęli łupać, ciupać, sadzić, walić. Nie wiem, czy z powodu tego, że to było na drive stage, gdzie jest bardzo głośno i nawet nie próbowałem wchodzić do tego namiotu, to nawet siedząc przed zaczęła mnie boleć coraz bardziej głowa. Każde uderzenie perkusji i każde walnięcie rapowanej sylaby powodowało większy ból głowy. Właściwie no, miałem stan taki migrenowy, ja od czasu do czasu mam migreny i tego się właśnie obawiałem, bo jak mam migrenę, zaczynam mieć refleksy na oczach, takie jak spojrzycie na lampkę, na żarówkę i potem zamkniecie oczy, to to nie wraca i, i dopóki nie zasnę, to, to, to, to po prostu nie jestem w stanie z tego zlikwidować i cztery godziny z życia są wyjęte. Więc mówię tak, no odpuszczę sobie tego Mika Gerbera, Holendra, nie pójdę na tę scenę, no, wracam do samochodu, prześpię się, próbuję, spróbuję się zdrzemnąć. Zobaczymy, co będzie później. Ja zostanę sam w samochodzie, jak pies schowam się. Więc, więc jedyne z tych wszystkich trzech atrakcji usłyszałem dwa, trzy kawałki gangsta grass. No i co tu dużo mówić, no, zlały mi się one gdzieś w jakąś jedną nawalankę, mieszankę, której no, ocenić w stanie nie jestem. The Metro card, you got the Porsche. I got plaque in my wallet, you like the floss I got two coronas and you buy out the bar. I represent hip hop, who's the real star? You got ghost riders and I spit from the cranium. You say you got guns since 12, I've been aiming them. Before you were platinum, you wasn't getting no ass. Now you're so loud, homie. Cash no ain't gonna help you if you ain't wake on the trigger. Your name is big, but my pull is bigger. I go hard. 8 minut doszedłem do samochodu, samochód w dobrym miejscu zaparkowany na tym spokojnym parkingu, gdzieś pod jakimś wiaduktem, spokój, cisza, od czasu do czasu przejdzie jakiś samochód, zamknąłem się w samochodzie, założyłem czarne okulary i próbowałem zasnąć. Całe szczęście nie była to jakaś gigantyczna migrena, ale przeleżałem to, przespałem godzinę i tam byłem umówiony właśnie na drugiego mojego kompana. I plan miałem taki, Heh, idziemy zobaczyć na godzinę 20, ach nie, niestety, Submotion Orkiestra, która zazębiała się z Michem Gerberem, też mi przepadła, no bo to był stan, prawda, gdzie Migrena działała. Od 20 do 9 Submotion Orkiestra to był band taki no którego można by porównać do Bonobo z dnia poprzedniego, ale z bardziej uwydatnionymi wokalami żeńskimi. Nie znałem tego, nie słuchałem, ale na YouTubie zabrzmiało to nieźle chciałem to zobaczyć. Ale jako, że później nic nie było, oprócz 17 hippisów, którzy grają coś a la szanty połączone z muzyką cygańską, 17 hippies, tak się zespół nazywa, Dopiero o godzinie 22 grała pewna greczynka, którą chciałem obejrzeć. O godzinie 22 Sawina Janato. Więc, skoro Mich Gerber skończył się o 20.30 i obecnie jestem pod wiaduktem w samochodzie 20.45, Przychodzi mój kompan, mówię tak, zapytałem jak wyglądał koncert Micha Gerbera, no i był słaby, ponoć, aczkolwiek miał mi się podobać, bo jakaś kobieta wiła się wokół rury do muzyki właśnie tego Gerbera. Ten Gerber to jest facet, który gra na takiej elektrycznej wiolonczeli, czyli jest to taka właśnie wiolonczela plus jakieś elektroniczne podkłady, no dosyć niby ubogie, ale no, no nie wiem co powiedzieć. Onoś miała mi się podobać, ale chyba bardziej ta dziewczyna niż muzyka. Przechodzimy do planu. Co ja zaplanowałem? Jesteśmy w samochodzie, więc jedziemy do Kauflanda czeskiego, jak jest tutaj obok i robimy zapasy. Kupujemy dobre czeskie pszeniczne piwo Primator, kupujemy czeskie żelki, kupujemy słodycze, kupujemy wafelki. Słuchajcie, mam tutaj. To jest rewelacja. Jak będziecie w Czechach, to kupcie sobie też te wafelki. Opawia firma. Nazywają się Kolonada. Podpis. Tradycjni oplatki premium. O co chodzi? Słuchajcie, no to są takie wafelki, ale one są tak skonstruowane, że jest jedna warstwa wafelka, gruba warstwa nadzienia i druga warstwa wafelka. Czyli dwa wafelki plus nadzienie w środku, bez żadnej polewy. Słuchajcie, jakie delikatne, delikatesy cudowne, rozpływające się w ustach, w sam raz do herbaty czy kawy. Miód, miód, miód, miód, miód, miód, miód, miód, miód, miód, miód. Kupujcie, kupujcie, kupujcie. Ach. No i taki był właśnie plan. Trzeba skorzystać z tych czeskich marketów, bo po drodze do Polski jest tam Tesco, ale no po co tracić czas potem? Jak jest przerwa w koncertach, to idziemy. Jedziemy do Kauflanda, aż, aż muszę zjeść, bo mi pypeć urośnie. A trzeba powiedzieć, że opłaca się kupować w tych Kauflandach czy innych marketach, supermarketach czeskich, bo korona dobrze stoi. Piwa są tańsze, słodycze są tańsze, żelki są tańsze, no jest sporo dobrych rzeczy. I teraz co? Wsiadamy, muzyczka w samochodzie. Mamy około godzinę, półtorej, żeby załatwić zakupy w samochodzie. Znakomite wafelki. Jest tabliczka obok parkingu. 2,5 km do Kauflanda. Skręć w prawo. Słuchajcie. Ten dzień... Naprawdę był dniem wpadek. Jakichś niesamowitych kolizji atomowych. Bo tak, wyjeżdżam samochodem. I zamiast skręcić w prawo, popełniłem błąd, przez który przeklinałem siebie przez najbliższą godzinę bo ja skręciłem w lewo. I przez najbliższe 45 minut. Próbowałem znaleźć Kaufland. Ale to nie było tak, że ja przez 40 minut jak głupi jeździłem, szukając Kauflanda. Nie, nie, słuchajcie, to by było jeszcze zrozumiałe. Bo było znacznie gorzej. Ja tego Kauflanda szukałem przez 10 minut. No bo ileż można jechać te 2,5 kilometry? Szukałem tego Kauflanda jeżdżąc po okolicznych drogach. A Ostrawa jest miastem no, dosyć dużym, jak się okazuje. Obok tego festiwalu jest wielkie centrum handlowe, ale to nie w tym centrum handlowym był Kaufland. Ja do dzisiaj nie wiem, gdzie jest ten Kaufland. Bo po tych 10 minutach, kiedy szukałem sklepu, to właściwie zorientowałem się, że ja nie wiem, gdzie jestem. I przez najbliższe 30 minut próbowałem wrócić do punktu wyjścia, wrócić na festiwal. I nie byłem w stanie, słuchajcie, nie byłem w stanie... Próbowałem włączyć GPS, no, no nie działał, nie wiem dlaczego w komórce coś się zepsuło albo nie umiałem tego ustawić, a najgorsze było to, że jeżdżąc po tych autostradach, po tych zawiasach, ślimakach widziałem fabrykę w oddali i wiedziałem mniej więcej w którą stronę się kierować. Ale za każdym razem, kiedy przejeżdżałem obok tej fabryki, to, to te ulice tak mnie kierowały, że nie było możliwości tam zjechać. Więc ja przez 45 minut... Walałem się po tej Ostrawie, próbując już, dałem sobie już, no, Kaufland, piwo, żelki, cukierki, wafelki, już palicho, ale musimy zdążyć teraz na tę greczynkę, znowu zdążyć, bo, bo, bo. spóźnimy się na scenę gąg. Chyba wykorzystałem wszystkie możliwości przejazdów ostrawskich jak się naklnąłem, jak się napociłem, jak się nadenerwowałem. No, a jeszcze trzeba przecież uwa uważać na policję. Chodzą powieści, że jak pojedziesz do Czech i będziesz łamał przepisy, no to tam są takie mandaty, że ci się odechce. Więc nie dość, że musiałem szukać poprawnej drogi, no to jeszcze musiałem przestrzegać każdego głupiego przepisu. Bo przecież nieszczęścia chodzą parami i skoro zgubiłem market, no to zaraz pewnie zgubię jakąś, nie wiem, głupi przepis i, i będzie zaraz policja na tyłku mi. Siedzieć. No po 45 minutach, po godzinie, nie wiem, 45 do godziny udało się powrócić na parking. Ech, jedyny plus z tego był taki, że zaoszczędziłem korony. No ale co z tego, jak chciałem je przecież wydać. Tak więc jest sobota, godzina 22, jesteśmy znowu pod wiaduktem w Czechach, w Ostrawie. Jedyne odpowiednie określenie tej sytuacji, no to chyba już się domyślacie, to właśnie był czeski film. Krążyć wokół festiwalu i nie móc na niego wjechać, bo tak były te czeskie drogi poustawiane, że ni cholery nie można było tam zjechać. Oczywiście na Greczynkę spóźniliśmy się jakieś 10-15 minut, ale okazało się, że tej Greczynki, Sawiny, Janutu i jej będu Primavera en Solonico za wielu ludzi nie chciało oglądać. Nie wiem czym to było spowodowane, kobieta sporo płyt już wydała, oczywiście nie jest popularna zbytnio, ale jej muzyka brzmi no, niezwykle szlachetnie. To jest coś, ale taki folk tradycyjny, właśnie z naleciałościmi greckimi. Śpiewane jest to po grecku. Tak więc miłośnicy filmu Grek Zorba myślę, mogliby być zaciekawieni. Sala gong była zapełniona może w jednej czwartej. Przyjęcie było dosyć, no, mało liczne. Bo ci co byli, to oczywiście bili brawo, ale, ale to nie było jakieś omdlenia na widowni, prawda, przy takiej muzyce. Pinguli, pinguli, jufa, kinu, siamu, In a me, uno a te. la girl, the girl, the girl, the girl, the girl, the girl, the me the girl, the girl, the via quattro, girl, the girl, the girl, the girl, the girl, the E li una come una widać, że no prawdziwi Grecy. Jeden facet, zupełnie taki starszy dziadek, opalony, w jakichś luźnych spodniach, wyluzowany, właśnie jakby gdzieś z jakiejś wyspy się tutaj urwał. Ale powiem wam, że to był koncert, który no chyba nie pasował do tego festiwalu. Gdybym ja był na wycieczce gdzieś na jakiejś wyspie greckiej w lato, w upał, gdzie czas wolno płynie i zobaczyłbym tych ludzi grających gdzieś pod palmą czy na jakiejś scenie, to byłbym zauroczony, mogąc usiąść spokojnie, nie martwiąc się o upływający czas, sążyć jakiegoś drinka, i słuchać ich gdzieś w tle i rozmawiać o niebieskich migdałach, to wtedy ta muzyka byłaby doskonała. A tutaj, no, brakowało tego czegoś. Aczkolwiek może to też wynikało właśnie z tego mojego poprzedniego ciągłego pędu, ból głowy, szukanie odpowiedniej ulicy i być może taki spokój i cierpliwość potrzebna do tej muzyki i zaangażowanie się. Ja tutaj też podejrzewam, że te tradycyjne greckie pieśni, one też mają ważne teksty. Odbiór... Tej muzyki z książeczką, gdzie te teksty byłyby przetłumaczone, byłby jeszcze bardziej angażujący. I bardziej bym to docenił. No tutaj niestety jakoś nie mogłem w to wejść. Pomimo, że tę śpiewaczkę można gdzieś postawić obok Loriny McKennett. Jeżeli ktoś lubi właśnie tę celtycką muzykę w wykonaniu Loriny, to tutaj jest jakiś pomost pomiędzy tymi dwoma wykonawcami. Posłuchajmy przez chwilę tej sympatycznej już starszej greczynki i takiej kobiety wileć z klasą. To była Sawina i Jana której muzyki chyba do końca nie dane było mi docenić. Tym bardziej, że następną atrakcją były dwa zespoły. I tutaj kolejna kolizja. Wraca jak bumerang powiedzenie, że taki festiwal to sztuka wyboru. Kiedy mamy kilka jednocześnie dziejących się atrakcji, to trzeba umieć wybrać coś dla siebie. Tylko powiedzcie mi, dlaczego ja muszę wybierać pomiędzy dwoma gwiazdami, które chciałem zobaczyć już przed, w ogóle zanim pojawił się program festiwalu, bo zespoły The XX, jak i Agnostic Mountain Gaspel Horror zaciekawiły mi na tyle, że by jechać na ten koncert. Właśnie te dwa będy między innymi chciałem zobaczyć. Kiedy plan się ukazał, okazuje się, że co? Godzina 24.00. Scena Adcelor Metal Stage. Gra band XX z Wielkiej Brytanii. Scena Drive Stage. 24.00. Również gra zespół z Ameryki. O tak, no przed tym jeszcze była Suzy Stapleton o godzinie 23.00, której słuchaliśmy jeżdżąc po bezdrożach czeskiej Ostrawy i ta Suzy Stapleton na tyle nas zniechęciła nie wiem, czy dlatego, że nie mogliśmy znaleźć poprawnej ulicy czy dlatego, że jest po prostu przeciętna, że odpuściliśmy Suzy Take Ja już tego wyboru dokonałem przed, przed festiwalem, zanim tam pojechałem. No niestety musiałem dokonać tego wyboru, aczkolwiek nie rozumiem dlaczego organizatorzy nie mogli tego jednego z tych koncertów przesunąć, no chociażby, żeby kolidowało to nie z Agnostic Mountain Hur, czyli coś na drive stage, co Czesi bardzo lubią, tylko na przykład z ową Suzy Stapleton. No wystarczy jedno ucho mieć czynne, żeby wiedzieć, że ta Suzy Stapleton jest gorsza jakościowo y, niż te dwa bendy i można było to roz, roz, rozporządzić lepiej. A The XX no, to jest teraz taki zespół, który wydał drugą płytę. Taki minimalistyczny, efemeryczny rok, który jest no, dosyć znany. Więc wielu ludzi chce, a chciał to zobaczyć. No, dosyć duża scena boczna i nie rozumiem dlaczego taka kolizja. No, wydaje mi się, że było tyle dziur... W których nic się nie działo, że spokojnie można było sprawić właśnie mnie, że zobaczyłbym DXX Diagnostic Mountain Gaspel Hur. Dobrze, jak myślicie, co wybrałem? Wymoczków 17-19 letnich, którzy po nagraniu swojej pierwszej płyty chyba z 2009 roku odnieśli właściwie światowy sukces. Czy starych wyjadaczy którzy przyjechali z samej Ameryki. Z dwoma banjo, z kontrabasami i z wokalistą, który tak potrafi zerwać gardło, że jak krzyknie, to ciary przechodzą po plecach. Oczywiście, tak, wybrałem wymoczków z Wielkiej Brytanii. No nie, nie, no słuchajcie, powiedziałem. Co ja będę leciał na 19 dziewiętnastolatków oglądać ich? Ludzie złoci. Agnostic Mountain, Gaspel Chór, sama ich nazwa zachęca, zachęca do... No, posłuchajcie ich, co grają. Znam tych gości od chyba 4 czy 5 lat. Kiedy dowiedziałem się, że oni będą na Colors of Ostrava, to się dziwiłem, kurczę, nie wierzę w to. Colors of Ostrava, jeden z najlepszych festiwali, jakie znam. Takie ciekawostki zapraszają, których nigdy bym się nie spodziewał zobaczyć w Europie nawet. Tak więc, słuchajcie, byłem tam już 10 minut, zanim zaczęli grać. I co zobaczyłem? Okay. a post-white champ. Put it on the street! Mm. You're on one. Peachy can get it. Keep that going. God help us all. Yeah. <laughs> <laughs> It's going be a mess, but it'll be fun. It. It'll be the streets of Ireland in fucking aim. So bye. That's sweet. To był koncert nad koncertami. Po prostu coś wspaniałego. No, może, może coś szwankowało, może coś z szwank, szwank yy, no właśnie, nie szwankowało szwankowało, ale tutaj przychodzi właśnie czeski twórca filmowy Jan Szwangmajer. Sprawdźcie jego filmy, jeśli lubicie surrealizm. Coś szwankowało z nagłośnieniem. No troszkę było coś nie tak, za mało właśnie selektywnie było słychać poszczególne partie instrumentów, jak i wokali. Ale kiedy goście pod koniec zaczęli grać standard bluesowy, każdy bluesman chyba to zna i wiele było przeróbek z takich gwiazd mainstreamowych, to na przykład Depeche Mode nawet to przerobiło, czyli John the Revelator. Utwór, jeden z moich ulubionych, kiedy wokalista zaczął po prostu pełną parą z samego środka swoich trzewi wykrzykiwać kto tam, kto tam? dzwoni? Kto tam pisze? I kiedy miało następować John the Revelator, to pokazywał właśnie, żeby wszyscy na publiczności krzyczeli John the Revelator. Po prostu szczęka opadła mi. Całe szczęście, kiedy skończyli grać ten utwór, to znalazłem moją szczękę. Była była zupełnie w innym pawilonie, w innym namiocie. Czy wy sobie to wyobrażacie? John the Revelator. Jeżeli po koncercie Baskery, patrząc na tą kobitkę przy gości z banjo, miałem ochotę jechać do Szwecji i oglądać z nimi Bergmana, to patrząc na tych gości z banjo, ja powiedziałem tak, nie ma bata. Kupuję banjo, niech mnie wyrzucą z domu, niech mnie przeklną, ale kupuję banjo i będę grał na banjo. Pewnie nie tak jak oni, ale coś spróbujemy się nauczyć. Agnostic Mountain Gaspel Hur skończył grać o godzinie pierwszej w nocy. Sala była pełna, owacje na stojąco. No tam, tam na stojąco musiały być, bo, bo to jest namiot, w którym się tylko stoi. Ale widać, że Czesi właśnie taką muzykę lubią. A nie była to tak skoczna muzyka jak Baskery, tylko była to jeszcze bardziej korzenna amerykańska muzyka, ale zagrana z takim feelingiem, zagrana z takim wyczuciem, że owacje były takie, iż oni się dziwili. Pokazywali, że tutaj mamy płyty, możecie kupować od nas płyty, będziemy dawać podpisy, autografy. I rzeczywiście była kolejka. Ja po koncercie stałem tam z otwartą gębą, jeszcze nie zacząłem szukać tej szczęki i patrzyłem na tych gości, jak schodzą ze sceny i podpisują właściwie nie wiem dlaczego nie kupiłem od nich płyty kurczę mieć coś takiego z podpisem no ale naprawdę uwielbiam ten band już dawno go znałem jakimś zupełnym przypadkiem no bo znaleźć coś takiego to jest to jest to jest, to jest, to jest przypadek jaki imidż, no imidż, facet szelki, spodnie, jakieś podwinięte kozaki, typowy farmer, no typowy farmer broda, zarośnięty cały gdzieś papieros w kąciku ust wszystko to do siebie pasuje wizerunek i muzyka jaką grają i z jaką lekkością z jaką lekkością oni grali, perkusista no ale to nie jest taki zwykły zestaw perkusyjny jaki jest w rockowym będzie, on tam miał różne jakiś Tarki, no bo jest coś takiego w bluesowej, amerykańskiej muzyce korzennej, że jest Tarka i facet trze takim widelcem po tarce. To ten perkusista w takim charakterystycznym kapeluszu wyglądał dokładnie tak, jak sierżant Batista z serialu Dexter. Dokładnie tak wyglądał. Ja się za zastanawiałem, czy to czasem Batista nie ma swojego zespołu tutaj, nie przyjechał do nas. Słuchajcie, no, no po prostu coś pięknego. Posłuchajmy jeszcze raz ich. Agnostik Mountain, Gaspel, oj tak, było tam sporo Gaspel. Szczególnie było Gaspel, kiedy wszyscy w namiocie krzyczeli John the Revelator i chór. Otóż to, to był chór, chór głosów. Coś wspaniałego. Coś, co skończyło się w środku nocy, o pierwszej godzinie, kiedy niebo było rozgwieżdżone i patrząc w nie myślałem, że pewnie tak samo jest gdzieś nad amerykańskimi stepami, gdzie tacy muzycy właśnie tworzą swoją twórczość. Właściwie po tym koncercie był najwłaściwszy moment, żeby opuścić teren festiwalu i udać się na spoczynek. No bo cóż mogłoby przebić coś takiego? W tle o godzinie pierwszej na dużej scenie zaczął grać Balkan Beatbox. I Balkan Beatbox, nazwa tego zespołu, jest idealnie dobrana, bo cała nazwa mówi wszystko o tej muzyce. Właśnie kiedy Bałkan Beatbox w tle grał, to ja opuszczałem teren festiwalu myśląc o moim banjo wymarzonym, które postanowiłem już na 100% kiedyś kupić. Ale będę miał takie banjo, będę tak ciupał, ciupał, że sąsiedzi się zejdą i mnie wyrzucą. Audycja skóry. Kiedy w nocy ścieszyna wracałem samochodem już na działkę, to były takie przygody, że najpierw przed maską samochodu gdzieś w leśnych drogach, znaczy, nie drogi w leśne, ale to były drogi, gdzie wokoło lasy są różne, i łąki przebiegł najpierw jeżyk, Następnie sarna, potem kiedy byliśmy już bliżej działki i bliżej gór to królik albo zając, chyba nigdy ich nie odróżnię. I na samym końcu już jak prawie byliśmy 5 minut od domu to jeleń, U wielki z gigantycznym porożem. Tak więc zwierzaki sympatycznie zakończyły ten dzień i kiedy gdzieś po godzinie, chyba no to już była trzecia w nocy, przyszedłem do domu, zobaczyłem na ulotce, że jednak Agnostic Mountain Gospel Hur to są goście z Kanady. No, co dało mi do myślenia tyle, że jeszcze muszę się sporo nauczyć o tamtej kulturze i muzyce i oczywiście o banjo. Ale trzeba było szybko iść spać, żeby szybko zdążyć na następny dzień. Już o godzinie 15.30 w niedzielę miała grać Sara Tavares. Jak się skończyło to wyspanie? Skończyło się tak, że po prostu nie byliśmy w stanie na Sarę dojechać, jechać i zebrać się. Tak więc delikatna kobietka, taka z gitarką hiszpańską, grająca takie muzyczki dla dziewczyn, powiedzmy, przepadła. Balansuje, yeah, balansaja yeah. Następnie przepadło Maj Jeruzalem. Przepadła Botanika, jakiś taki czeski band Botanika, troszkę podchodzący pod kurtawej na twórczość, taki kabaretowy może, ale chciałem, żeby nie przepadł sam Lee i przyjaciele. Brytyjczyk, który grał taki Brit Folk, którego ja nazywałem Brzdąkaczem od drumli, jaka zastosowana jest w jego najbardziej znanym utworze. He put his band bow down by grand side Across the river sprang he He clipped his hands round her middle So small And he kissed her red ruby lips Then Tak, i on grał na scenie gong Taki folk właśnie akustyczny z różnymi dziwadłami W którym dużą rolę pełni tekst I te wyśpiewywane teksty niczym minstrela czy trubadura Właśnie to jest charakterystyczna cecha Brit Folku, powiedzmy w dużym uogólnieniu. Ale niestety na scenę gąk spóźniłem się, nie zdążyłem. No, więc to no, tragedia, zmarnowana ta niedziela. To was all for George Collins' sake. Dopiero o godzinie 18.40, Rokia Traore. Kobieta z Afryki, no i tutaj wreszcie udało się liznąć tego kontynentu. Bo był to odpowiednik zeszłorocznego Hugh Masakeli, czyli taki afrykański pop, upopowiona muzyka folkowa, etniczna, afrykańska, ale bardzo lekkie to, takie dostępowania, densowania, ale jednak charakterystyczne. Lokalistka no, też y, pokazuje, co potrafi, a potrafi sporo, ale okazało się, że też y, pokazała y, taniec. Jak jej ciało potrafi wić się w rytm tej afrykańskiej muzyki. I ten taniec to było coś, co lubię. Właśnie, bo ja tańca nie lubię, ani tańczyć nie lubię. Ale lubię, kiedy artysta wykonuje na scenie ruchy, o których można powiedzieć, że to jest taniec, które w jakiś sposób nawiązują do muzyki, jaką tworzy. No na przykład Nick Cave ma charakterystyczny taki dziwny sposób rzucania się, jakby miał padaczkę. Jest to, jest to dosyć dziwne, ale w jakiś sposób pasuje to do jego twórczości. Natomiast Rokia Traore tańczyła coś ala właśnie taki murzyński, czarny taniec afrykański. I trzeba powiedzieć, że pod koniec jej występu, który obejrzałem cał w całości do końca, no to wyglądało naprawdę nietuzinkowo, było to coś, czego nie można zobaczyć na co dzień. Wiła się, właśnie, no ja nie jestem w stanie tego opisać, bo jeżeli oglądaliście jakieś podróżnicze programy, w których prezenter wybierał się do Afryki, to właśnie taki to był taniec, jednak połączony z tą muzyką, bardziej troszkę może nowoczesny, ale jednak wciąż bardzo taki korzenny. Oczywiście na Bosaka w jakiejś halce tańczyła. Ta muzyka wymagała jakiegoś uzupełnienia, no bo jednak jest to taki właśnie pop e, lightowy dosyć, więc to było coś, co potrafiło przykuć oko i pozostawić e, um, ucho troszkę właśnie zatkane na niedobór pewnych artystycznych emocji w tej muzyce, ale jednak pozytywnie oceniam ten występ. Kiedy występ się skończył, miał być kontrast. No, kontrast dosyć spory, bo zespół pod przewodnictwem Mike'a Patona zespół. Tomahawk. Sama nazwa zespołu brzmi jak nazwa indiańskiego toporka i na dwóch płytach oni właśnie grają taką muzykę jak połączenie szaleństw Mike'a Patona z jakimiś indiańskimi pieśniami. ale że była przerwa pomiędzy rokiem a Tomahawkiem, 15 minut, no to pomyślałem, że pójdziemy sobie zrobić taki spacerek wokół festiwalu. Pójdziemy gdzieś tam, gdzie jeszcze nas nie było, w jakieś postindustrialne tereny, porobić zdjęcia, poobserwować rury, jakieś budowle dziwne, popatrzeć, bo był otwarty nowy rejon, który w zeszłym roku był zamknięty i teraz można było zobaczyć więcej tej niedziałającej już fabryki, Jakieś zdjęcia, sweet fotki z towarzyszeniem rozwalającej się starej, linczowskiej fabryki, coś pięknego. Coś nowego też tam zauważyliśmy, że się będzie budować. Zobaczymy za rok może jak jakiś pawilon, nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. I co się okazuje? Że Tomahawk zaczyna już grać, no kolejne spóźnienie, no, to był w ogóle festiwal spóźnień, ale całe szczęście było to słychać. Ja chciałem zobaczyć Tomahawk, ale no niestety Tomahawk na swojej nowej płycie, dzięki której w ogóle mogliśmy zobaczyć ich w Europie, bo promują nową płytę od Fellows, zaprzestali nawiązań do Indian. No kurczę pieczone, przecież to była esencja Tomahawk. A teraz przyszli na taki rok, zupełnie wyzuty z tego elementu, taki rok przesycony jedynie tym takim szaleństwem patonowskim, ale ta płyta jest o poziomy cztery niżej niż poprzednie dokonania. Tak więc no nie miałem sporych oczekiwań, a nawet powiedz więcej. Ja oglądałem ich koncert gdzieś z Ameryki na YouTubie, cały, i w ogóle nie grali żadnego indiańskiego utworu więc w ogóle spisałem na straty ten koncert no bo nie chciało mi się słuchać tych najgorszych utworów w całej twórczości, takich rokowych, wybranych, właśnie wyzutych z tego mistycznego elementu okazało się, że oczywiście kiedy ja byłem, zwiedzałem teren festiwalu to oni zaczęli od jednego takiego indiańskiego utworu, który przegapiłem nie byłem pod sceną, słyszałem tylko jednym uchem, no ale coś słyszałem No więc już trudno, no gdzieś tam bokiem, psim swendem posłuchałem Mike'a Patona, który pytał oczywiście jakie filmy oglądaliśmy, yy, okazuje się, że miał na myśli porno, no, jakiś taki bardzo, taki obleśny na tej scenie on jest, no, dlaczego, nie wiem, no może taki gość jest, a może to jest jego gra? Bardzo możliwe. Facet jest jak kameleon. Tyle ma różnych obliczy, ile jest płyt wydanych z jego udziałem, a jest tego naprawdę sporo, jest to multum i różnorodności wiele. No, chociażby powiedzieć włoskie piosenki z lat 60., no, obok bezkompromisowej, free jazzowej nawalanki z innym jego zespołem, której ciężko jest słuchać, ale e, nie ma problemu, e, nie ma problemu żadnego, że Tomahawk gra, skoro zaraz potem miał być John Hassel o 20.30 na scenie gong. John Hassel, proszę państwa, to był ten człowiek, który kazał mi jechać obok innych gwiazd na festiwal. Któż to jest? No, <ścoughs> ciężko opisać jego muzykę. I nawet zaprezentować ją, bo raczej zalicza się go do jazzu. Ale jest to jazz taki no, nowatorski, troszkę eksperymentalny, troszkę elektroniczny. Właściwie nie wiadomo, czy to jest jazz. Czy jest to muzyka instrumentalna, multiinstrumentalna, czy muzyka elektroniczna. Facet zaczynał już w 1978 roku. A jego charakterystyczną cechą już od samego początku była trąbka. On jest właściwie trębaczem. Charakterystyczny styl jego gry na trąbce już był obecny w latach 70. Bo kiedy on gra na trąbce, to brzmi to tak, jakby przez ten instrument oddychał. Za pomocą pewnie wielu mikrofonów słychać jego cały układ oddechowy, można by powiedzieć, w tej trąbce. Słychać, jak powietrze przechodzi najpierw przez jego płuca i wchodzi przez ustnik i wydobywa się z drugiej strony tego blaszanego instrumentu. No, coś e, niesamowitego. No. A to wszystko unurzane jest w jakichś zwielokrotnionych, oprawionych multi-efektami, unurzanych w efekcie echo, różnych bajerach dźwiękowych jest to bardzo trudno opisać, a nawet kiedy puszczę Wam kilka próbek to nie będziecie znali całości jego twórczości, która nawiązuje chociażby do Johna Cage'a i do minimalistów amerykańskich, bo jest sporo jego albumów, na których próbuje być za każdym razem różnorodny. A to nawiązuje do Afryki, a to nawiązuje do e, lat 80. i tego słodkiego popu, a to jakieś laptopy właśnie i nowoczesna muzyka elektroniczna, a to mroczny jazz, gdzie jest właściwie sam bas i jego trąbka, tak więc... Liźnijmy jego twórczości! ów starszy człowiek miał grać na scenie gong, więc myślałem sobie: Nie ma lepszego miejsca, na której jego muza zabrzmiałaby perfekcyjnie. I teraz, co wyszło z tego koncertu? Każdy z artystów ma do, do, ma do dyspozycji godzinę czasu. I teraz, co się stało? Otóż okazało się, że no kurczę, to był największy zawód tego festiwalu. Bo ja bardzo lubię jego muzykę na płytach, a okazało się, że koncert wyglądał tak. Na scenie siedzi czterech gości. Każdy siedzi przy laptopie, John Hassel siedzi przy dwóch laptopach i keyboardach i oczywiście trzyma swoją trąbkę. No jeszcze jeden facet ma gitarę. Słuchajcie, oni tak siedzieli, bez ruchu. Nie wiadomo, czy połowę muzyki leci z laptopów, i druga połowa jest przez nich grana tak, że dopiero musiałem patrzeć przez lornetkę, żeby coś zobaczyć. W dodatku zagrali, miałem wrażenie, tylko cztery utwory. Nie, że tylko grali 10 minut, ale on w swojej twórczości ma utwory, które trwają po 10, po 15, po 20 minut nawet, ale ma też po 3-4 minuty krótsze. To więc w przeciągu godziny mógł spokojnie tak dobrać utwory, żeby rozkład był taki bardziej przyjazny dla słuchacza, czyli po prostu więcej tej różnorodności. A tutaj no, cztery gości siedzi, naciskają coś na laptopie, kawałek trwa 10 minut, taki minimalistyczny, który rozwija się od samego początku do końca bardzo powoli i jeszcze facet, kiedy ludzie zaczynają bić brawo zanim on skończy to jeszcze ucisza ich, żeby że to jeszcze nie koniec kawałka, że jeszcze tutaj będzie em, taki pogłos więc yy, byłem bardzo, bardzo rozczarowany i powiem wam że w połowie koncertu wyszedłem wyszedłem niestety wyszedłem ja zostałbym do końca nawet na tym spalonym koncercie ale była kolejna kolizja koncertów, ponieważ w połowie koncertu Johna Hassela na scenie Drive Stage mieli zagrać kolejni szaleńcy. Szaleńcy, czyli zespół Hey Seat Dixie, którzy grają ym, przeróbki standardów muzyki rockowej przeróżnej w stylu bluegrass. No, to są naprawdę szaleńcy. Hey, hey mama, said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. I got to wait shake that thing gonna make you burn gon' make you sting I hey, hate baby when you walk away watch honey drip can't keep away Ja jak szaleniec no, Wychodzę z tego koncertu no, Sorry winę tu, sorry John Hassel Lubię pana muzykę na albumach W domu słuchać, kiedy jest czas I odpowiednie warunki, ale teraz Jak szalony, żeby jak najmniej stracić Kolejnych muzyków, biegnę Biegnę z tego koncertu, z jednego końca festiwalu Na drugi, do drive stage eee, Nadal nie znalazłem sposobu jak opisać Jak to było daleko, ale to było bardzo daleko I biegnę, cały zziajany Chyba mi to zajęło 3-4 minuty Patrzę, namiot jest cały Wypełniony Czechami Którzy wszyscy skaczą i dansują do jakże skocznej muzyki I Wanna tell you a story about a woman I know When it comes to loving how she steals a show She ain't exactly pretty She ain't exactly small 4239 56 You can say she got it hoo Jeżeli powiedzieć, że Baskery to była amerykańska muzyka bluesowa w wykonaniu takim zmysłowym, a Agnostic kur był w wykonaniu takim tradycyjnym, to tutaj było szaleństwo. Tutaj było szaleństwo wygłupy komedia, powiedzmy. No właśnie chociażby, no kto by wpadł na pomysł, żeby przerabiać Queen Bohemian Rhapsody na Bluegrass? I just killed Mama, now I'm throw it all away. Mama. to carry on, carry on. It really No tylko szaleńcy z i co oni grali? No grali różne kawałki, różne przeróbki Ale raczej, no niestety Bohemian Rhapsody nie zagrali Grali mm, ACDC Grali, kiedy zagrali pojedynek na banjo Banjo Duel To od razu pomyślałem o pewnym jakże znanym podcasterze Hubercie Spandowskim Który bardzo lubi ten kawałek Pomyślałem, że świetnie by tutaj mu się to spodobało Tak więc Dueling Banjos na koniec zabrzmiało bardzo dobrze Bardzo dobrze, bardzo dobrze W całym tym koncercie brakowało mi trochę no, szaleństwo było, ale tych przeróbek, bo ja lubię to szaleństwo, kiedy ono się przejawia w tym, że oni biorą coś z głównego nurtu muzycznego i przerabiają w taki sposób, że no, nie spodziewamy się, że to w Bluegrassie może tak zabrzmieć. dowiedziałem się, że nie lubią Coldplay na przykład no cóż i ten koncert był taki szalony szalony jak cały festiwal Colors of Ostrawa, który się właściwie skończył e, okazało się, że szaleni nie tylko są goście z Hacy Dixie bo już po tym koncercie który skończył się 21.45 już właściwie myślałem o no, koniec festiwalu, kończymy, kończymy, idziemy, nie ma co oglądać, no jakiś Jamie Cullum ma być. Dajmy spokój, dajmy spokój. Yy, ludzie już się zbierają, kramiki z jedzeniem się chowają. Kiedy nagle jeden facet, który sprzedaje jakieś pierogi dziwne, mówi tak Free, wszystko free. Czy ja dobrze słyszę? Facet mówi, że on wszystko ma za darmo. Oglądam się, patrzę, a tam nie ma pędzących tłumów. Niech nikogo nie tratuje Kurcze blady Dwóch gości śmieje się i zbliża się do niego I bierze jednego lub drugiego pieroga Gdyby u nas na jakimś festiwalu Facet powiedział, że już się zbiera i wyprzedaje Bierzcie wszystko za darmo To chyba by mu te budę rozwalili <ścoughs> A tutaj po prostu nie było w ogóle chętnych Nie wiem czy nie wiem czy, czy ta muzyka tak wszystkie już wykończyła Potańczyli, wyskakali się wszyscy a tu w tle zaczyna grać Jamie Cullum. No, jakiś taki powiedzmy nastolatek, który bierze się za jazz. Niby Kydryński stawia go obok Franka Sinatry. No może nie stawia go, ale puszcza go obok utworu Franka Sinatry. Zresztą Jamie Cullum sam w Sinatry śpiewa. Tak więc, ale czyni to w taki sposób, no, że to dla młodzieży powiedzmy. Ja byłem sceptycznie nastawiony do tego koncertu, w ogóle do tego człowieka. Nie zamierzałem go oglądać ani słuchać, jedynie sprawdziłem go przed wyjazdem. No i no taki popik, jazz popik, no jazz popik dla dziewczynek, dla dziewczynek gimnazjalistyk. Ale kiedy on zaczął grać, to okazało się, że on, lep że on lepiej wypada na koncertach niż na płytach. A kiedy zaczął beatboxować i walić rękoma w fortepian, robiąc rytm, na tle którego zaczął przerabiać Rihane, please don't stop that music, ludzie, no to ja zostałem i obejrzałem ten koncert do końca tak więc to był taki ciekawy bonus którego się zupełnie nie spodziewałem tak sympatycznie kończący właśnie Colors of Ostrava, czyli festiwal pokazujący jak wiele kolorów może mieć muzyka It's late, my way over to my favorite place i gotta get my body moving, shake the stress away I wasn't looking for nobody when you look my way Possible candidate, yeah Now who knew that you'd be up in here looking like you do You're making staying over here impossible Baby, I'ma say your art is incredible don't have to go, don't Do you know what you started? I just came here to party Now we're rocking on the dance floor Acting naughty Your hands around my waist Just let the music play We're hand in hand Just the chest Now we're face to face Cause I wanna take you away Let's escape into the music DJ, let it play i just can't refuse it I like the way you do this Keep on rocking to it Please don't stop the please don't stop the music I wanna take you away let's escape into the music DJ it Chciałoby się powiedzieć Please don't stop that music Otóż to niech ten festiwal trwa cały czas z coraz to ciekawszymi artystami. Nie przestawajcie grać muzyki. Ale niestety, był już niedzielny wieczór, 23.15 i nawet Jamie Cullum skończył śpiewać. Ko chyba nawet do końca nie posłuchałem jego yy, koncertu, tylko słuchałem już te ostatnie dwa, trzy utwory, jak już wychodziłem. Co też miało swój urok, słuchać muzyki z festiwalu Wracając do Samochodu. Ale no cóż, wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć. Jasny gwint, dlaczego nie wymyślili przysłowia wszystko co dobre nigdy się nie kończy? No, niestety nie wiem. Ale dobrą wiadomością jest to, że Colors of Ostrava zapewne wróci w roku 2014. I ja powiem Wam, że po tych dwóch edycjach, chyba w ciemno, od razu kupię bilety, aby były jak najtańsze. Bo jestem pewien, że wśród tylu artystów, jakich oni zapraszają, będzie coś bardzo wartościowego. Tak więc słuchajcie, Colors of Ostrava 2014 zbliża się. Co tam usłyszymy? Nie wiem, ale wiem, że będzie to coś, co nas wszystkich zaskoczy. I said, baby, baby, are you ready? Cause it's getting close. Don't you feel the passion ready to explode? What goes on between us, no one has to know. This is a private show. Uh. Do you know what you started? I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty.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 Stop the music Please don't stop the music Please don't stop the music